Dziękujemy Bogu za to Słowo, które też wierzę, przygotowuje nasze serca do wspominania śmierci, męki tego wielkiego dnia, gdy Chrystus z powodu ludzkiego grzechu, z powodu buntu rodzaju ludzkiego wobec sprawiedliwego, świętego Boga przyszedłszy w ludzkim ciele pozwala, by bezbożni ludzie, grzesznicy zadali Mu tyle bólu, tyle cierpienia. Ale więcej, ponad to wszystko, co ludzie byli w stanie uczynić, Chrystus, jak czytamy, zostaje uczyniony grzechem. Trudno jest, myślę nam to dzisiaj, w pełni pojąć. Czytamy to... Mówimy tak, amen, ale myślę, że nie pojmujemy, czym dla Niego, który nie znał grzechu w żadnym stopniu, który chociaż przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała, to jednak grzechu nie znał. On oczywiście wiedział, czym jest grzech, wiedział, jakie są skutki grzechu, wiedział, jaka jest kara za grzech, ale nie znał grzechu w sensie właśnie własnego doświadczenia. W nim nie było grzechu. Upodobnił się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I oto, gdy tam rozpięty na krzyżu w niewymownym fizycznym bólu umiera Boży syn, grzech całego świata. Grzech całego świata. Jan mówi, oto baranek Boży. Oto baranek Boży. Oto ofiara za grzech całego świata. Grzech całego świata zostaje na niego włożony. To znaczy, że jeśli wierzysz w niego, to też twój grzech. Jeśli wierzę w niego, to też mój grzech. Skrzeszyłem przeciwko Bogu. Wiele razy skrzeszyłem niezliczoną ilość razy zgrzeszyłem. Bóg pewnie zliczył. Ja nie, ja nie jestem w stanie nawet zliczyć, ile razy zgrzeszyłem. I moje dzisiaj doświadczanie Boga, poznanie Boga, życie w Bogu opiera się na fundamencie tego, co tam się wydarzyło na Golgocie. I jeśli jesteś tutaj dzisiaj z nami, i słuchasz, w jakiejś mierze bierzesz udział w tym, co się tutaj dzieje, ale, ale jeszcze jesteś w grzechu, ale jeszcze jesteś obciążony grzechem, jesteś zniewolony grzechem. Jezus za ciebie umarł. Jezus wziął na siebie grzech całego świata i możesz być wolny. Możesz doświadczyć przebaczenia. Możesz doświadczyć uwolnienia. Możesz doświadczyć tej cudownej łaski, o której przed chwilą Paweł mówił. Jeśli spojrzysz tylko na Niego. Jeśli tylko z wiarą spojrzysz na ten krzyż. I zawołasz jak celnik w świątyni, bijąc się w piersi. Boże, bądź miłościw. Mnie, grzesznikowi, mnie, grzesznemu, jestem grzeszny, a Ty, Panie, przyszedłeś, żeby umrzeć za mój grzech, za grzech całego świata. Nie zmarnuj tej szczególnej chwili, która teraz ma miejsce. Spójrz na krzyż, spójrz na... Bożego Syna, który stał się człowiekiem i na krzyżu Golgoty cierpiał, aby spłacić spłacić Twój dług, aby w Twoje miejsce wycierpieć, abyś Ty mógł żyć na wieki. Chrystus umarł w słabości. I myślę, że tutaj póki jesteśmy na ziemi, nie pojmiemy ogromu jego cierpienia, jego duszy, jego męki. Przepraszam, męki jego duszy. Jezus mówi, moja dusza jest zatrwożona. I w ogrodzie Getsemane mówi, ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest jakakolwiek inna droga, jeśli jest jakakolwiek inna możliwość, żeby uratować ludzi, to niech ten kielich tego cierpienia, tego, tego wszystkiego, co Twoje słowo zapowiada, że musi się stać, jeśli jest inna droga, jeśli jest jakaś inna możliwość. Ojcze, niech mnie ominie ten kielich. Wyobrażacie sobie Bożego Syna, który przyszedł w świadomości, że po to się narodził, aby oddać życie. I wielokrotnie swoim uczniom zapowiadał, mówiąc, Syn Człowieczy musi być wydany w ręce Pogan. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być ukrzyżowany, musi zmartwychwstać, ale w obliczu grozy stania się grzechem. Jezus wznosi trzykrotnie taką modlitwę. To mi pokazuje na ogrom... Cierpienia i, i, i tej potworności krzyża, której On stawiał czoła, dlatego że Ciebie i mnie umiłował, dlatego że tak umiłował Bóg świat, że dał swojego Syna. I tak samo Jezus umiłował świat. Jezus mówi, nikt nie zabiera mi mojego życia, mam moc położyć moje życie i mam moc je z powrotem wziąć. Mówi, tak miłuję moje owce, że kładę moje życie za owce. ja sam. To nie znaczy, że bez Ojca, to nie znaczy, że bez Ducha, bo czytamy, że przez Ducha Wiecznego Boga został ofiarowany na krzyżu Golgoty. To są wielkie prawdy, które za chwilę w taki prosty sposób będziemy świętować, łamiąc chleb, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha. Wspominamy i zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. I wznieśmy jeszcze, kochani, modlitwę, prosząc Boga, by pomógł nam ponownie, tak jak Karol nas tutaj zachęcał i wzywał i przypominał. Zawsze prosili Boga, żeby uzdalniał nas, żeby pomógł nam uczestniczyć w tych duchowych rzeczywistościach. Nie tylko brać chleb, nie tylko wypić kielich, ale dotknąć się rzeczywistości, o których ten kielich i ten chleb świadczy. Mieć udział w mocy krzyża na nowo, być poruszonym do głębi i być przemienionym przez ten krzyż, przez tą wielką cenę jego cierpienia i śmierci. I mieć udział w mocy Jego zmartwychwstania. Bo tak jak Paweł w XIII rozdziale mówi, chociaż Chrystus umarł w słabości, jednak żyje w mocy Bożej. I my wraz z Nim umarliśmy, aby żyć. Aby żyć, aby żyć w mocy Jego zmartwychwstania. Chociaż mówimy o ogromie cierpienia Krzyża, chociaż mówimy o słabości Bożego Syna, który w słabości został ukrzyżowany, to wiemy, że Krzyż nie jest klęską, wiemy, że Krzyż nie jest miejscem, gdzie Chrystus został pokonany, ale czytamy, że tam rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i Bóg w Chrystusie, a on już triumf nad nimi. Cóż to za zwycięstwo? Tak, dla Greków głupstwo, dla Żydów zgorszenie, ale dla wszystkich, którzy wierzą, moc Boża. Moc Boża, zwycięstwo Boże, triumf Boga. O kochani, módlmy się, żeby ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego był wymalowany w naszych sercach. Żebyśmy sięgając po ten chleb, pijąc tego kielicha, doświadczali mocy zmartwychwstałego Zbawcy. Żyli w tej mocy, głosili Chrystusa w tej mocy, cierpieli w tej mocy, znosili wszystko w tej mocy, zwyciężali świat. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Ja poproszę brata Sławka tutaj do mnie. Brat Sławek wie, który Sławek. Panie, pomóż nam, pomóż nam, prosimy po raz kolejny doświadczać rzeczywistości tego wielkiego zbawienia. Doświadczać na nowo i prawdziwie tej społeczności z Tobą w Duchu. Jesteśmy tu przed Tobą słabi. Jesteśmy tu przed Tobą w potrzebach, jesteśmy tutaj, Panie, po raz kolejny, oczekując, że i teraz w tym, co będziemy za chwilkę robić, objawisz się nam, dotkniesz nas, użyjesz tego, co tutaj robimy zgodnie z Twoim poleceniem, zgodnie z Twoim Słowem, na Twoją pamiątkę, dasz nam na nowo doświadczyć, Mocy Twego zmartwychwstania, mocy Twego życia, mocy przebaczenia, mocy uwolnienia z grzechów, mocy zerwania bezprawnych więzów. Prosimy, kochany Panie, dotykaj każdego z naszych serc. Szczególnie modlę się o tych, którzy jeszcze nie doświadczyli zbawienia. Panie, modlę się, przemów do ich serc. Proszę, zlituj się nad nimi, zlituj się nad ich duszą. Uratuj, panie, wyrwij. Wyrwij z ciemności tego świata. Pomóż zawołać do ciebie, tak jak dzisiaj rozumieją, tak jak dzisiaj oświecasz ich. Panie Jezu, ratuj mnie, panie Jezu, pomóż mi, pomóż mi, ratuj mnie, zlituj się nade mną. Bądź miłościw niegrzesznemu. Panie. Dla tych z nas, którzyśmy już posmakowali, że dobry jest Pan, którzyśmy z łaski Twojej uklękli pod krzyżem i doświadczyli oczyszczającej mocy krwi, która spływa z krzyża, którzy doświadczyliśmy tej chwalebnej wolności i radości serc. Twojej akceptacji, Twojego przebaczenia, Twojego umiłowania nas, usynowienia nas. O Panie nasz, niechaj nigdy piękno krzyża nie, nie wyblaknie w naszych sercach. Zachowaj nas, zachowaj nas przed przyzwyczajeniem się do, do, do, do tego właśnie łamania chleba i, i błogosławienia kielicha i zatracenia wspaniałości tego, co uczyniłeś, co wspominamy, o czym rozmyślamy, w czym chcemy brać udział i czego chcemy doświadczać. O błogosław Panie ten chleb, który na Twoją pamiątkę tutaj rozrywamy tak jak powiedziałeś do swoich uczniów, kiedy Ty przed swą męką z nimi tą ostatnią wieczerzę spożywałeś i wziąłeś chleb i złamałeś, czy rozerwałeś go i podałeś swoim uczniom mówiąc, wierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za Was jest wydawane, to czyńcie na moją pamiątkę. I później, kiedy już było po wieczerzy, Pan Jezus wziął też kielich i pobłogosławił go. i podał swoim uczniom, mówiąc bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi. To jest kielich nowego przymierza. To jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to też czyńcie na moją pamiątkę. I kochani, za chwilkę będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha i zachęcam was, gorąco zachęcam, wołajmy dalej do Boga. Módlmy się, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go. I jeśli potrzebujemy mocy Jego krzyża, a któż z nas jej nie potrzebuje, prośmy, prośmy, proście, a będzie wam dane. Módlmy się dalej, kochani, módlmy się. Tutaj poproszę Sławka, by jeszcze pomodlił się, a potem Was wszystkich będę zachęcał. Podawajcie sobie ten chleb, podawajcie kielich. Jak się skończy kielich, to dolejemy. Tak, Boże, dziękujemy Ci za to, że z Twojej łaski i dzięki Twojej mocy, dzięki Twojej miłości, miłosierdzie, jakie żywisz dla każdego człowieka, dałeś nam tę możliwość, że Możemy dzisiaj, Panie, brać udział w tej wielkiej uroczystości, w tym wielkim święcie, jakim jest wspominanie Twojej śmierci, Boże. Ty ze swojej łaski ustanowiłeś tę wieczerzę, Panie, abyśmy ją godnie przyjmowali, abyśmy jedli z tego chleba, abyśmy pili z tego kielicha, będąc przez Ciebie oczyszczeni, abyśmy poważnie podeszli, Panie, do tej rzeczy, abyśmy w bojaźni Bożej wyznawali swoje grzechy. Wyznawali to, że tylko dzięki Twojej mocy możemy to czynić, Panie. Ty nam to przekazałeś w swoim Słowie, Ojcze. Ty nam przekazałeś to przez Ducha Świętego, który uwiarygadnia to Słowo, Boże. I my Ci dziękujemy, Panie, dlatego też w spokoju, w spokoju naszego sumienia, w pokoju, który spływa od Ciebie, od Ojca Światłości, pokoju, który wypełnia nasz umysł, nasze serce, możemy to czynić, Panie. Boże, jak bardzo Ci dziękujemy za to, że możemy to czynić, Panie, bo to jest oznaką naszej społeczności wspólnej, tutaj jak jesteśmy zebrani jako, Twoi, jako Twoje dzieci, jako bracia w Synu Twoim Jezusie Chrystusie i jako Twoi słudzy, Boże. Dzięki Ci za to, Panie. Ty nas do tego przysposobiłeś. Proszę Cię, aby to było w nas utrwalane i utrwalone, aż do czasu, kiedy przyjdziesz, Panie. Dzięki Ci za to. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Niech chwała płynie z naszych serc, Boże. Ojcze, chwała Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana Zbawiciela, w Duchu Świętym, którego udzielasz bez miary. Amen. Amen.